Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos41200.pl Karol Kordysz Bez powiedzmy. Kocham Cię, Sosnowcze! Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca. Świat miasta, miasteczka, które nazywa się...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 Korzenie piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec sięgają 1906 roku, gdy na sosnowieckich pastwiskach zorganizowało się kilkunastu pracowników Milowice, by pokopać w piłkę. Od tamtej pory klub zmieniał nazwę, zmieniał siedzibę. W 1956 roku na mecz stali Sosnowiec z Gwardią Bydgoszcz przybyło 40 tysięcy kibiców. Wśród gwiazd Zagłębia zawsze z sentymentem wymieniamy Józefa Gałeczkę, Czesława Uznańskiego, Wojciecha Rudego, Włodzimierza Mazura, oczywiście Urbana, Megę i wielu, wielu zasłużonych piłkarzy dla naszego klubu. Wśród nich niewątpliwie ogromny zasłużony jest dzisiejszy gość Sosnowca, Karol Kordysz. Dzień dobry Panie Karolu. Dzień dobry. Panie Karolu, pamięta Pan 1979 rok, kiedy został Pan powołany do ligowego Zagłębia-Sosnowiec? Doskonale pamiętam. Było też, grałem w górniku Siemianowice, jako środkowy na pasji. byłem tam kapitanem zespołu. Graliśmy z rezerwą Zagłębia-Sosnowiec, akurat pierwsza liga miała wtedy przerwę i cała kadra grała z nami jako w rezerwach Zagłębia po okręgówce. To było w Siemianowice. Wygraliśmy tam PIL2, a w poniedziałek po po meczu y, przyjechał trener Masłoń z panem Krzysztofem Smulskim z werbowaniem mnie do Zagłębia Sosnowiec na testy. No, za dwa dni się zgłosiłem na testy i tak już zostałem. Został pan na kilka lat dobrych? 13. Na parę, naście. <grych> w jakiej kondycji był wówczas klub Zagłębie Sosnowiec? Jak został pan przyjęty przez kolegów też? w kondycji, zależy jak i, piłkarskiej. Mm, tak, cieszy... ogólnie ten klub jak prosperował. No, klub dobrze był finansowany przez y, budnictwo, wiadomo przez Gwarectwo Sosnowieckie, y, jednomorskie Gwarectwo Węglowe. No także finansowo na pewno był na dobrym poziomie. Kadrowo, bardzo silny kadrowo był y, zespół. Y, to ja wcześniej Pan wspomniał, tam był Rudy, Mazur, i Dworczyk, był jakiś Zarychta, Koterwaj już był, tak, no, Rytlan, na Sączkowie. No, zawodników było dosyć takich na bardzo wysokim poziomie i do składu dostać się to było bardzo ciężko. Trzeba było harować, harować na treningach i wykazywać się dostosowanie. Wiem, że rekord frekwencji padł w 1956 roku z Gwardią Bydgoszcz, ale nawet gdy wygraliście to przychodziło około 20 tysięcy kibiców. Jak grało się z taką dużą publicznością? To było, to było ciarki na plecach, stres czy, czy pomagali? Znaczy, raczej znaczy teraz nie, raczej znaczy to była właśnie taka satysfakcja była. Czym więcej kibiców, tym, tym bardzo dobrze się gra właśnie tak satysfakcjonująco, nie? można powiedzieć. Nie patrzało się w ogóle na panarze czy, czy, czy na męż, tylko dla kibiców. Więc ta atmosfera niosła. Kondycyjnie się lepiej się, się wyglądało, nie? Jak wtedy wyglądał tydzień piłkarza zagłębia? Ile było treningów, jakieś odnowy biologiczne? Znaczy to wszystko w zależności było, myśmy mieli najlepszą bazę odnowy biologicznej w Polsce. Tak, ocenił tutaj jeden z trenerów na no, takim poziomie Hubert Bosan. No a ty, tydzień to wyglądał w zależności od wyniku meczu. Kiepski, kiepski wynik, to nas no W Poniedziałek nie. przeważnie było, no to można powiedzieć. W Poniedziałek, to był, jak w niedzielę był mecz na przykład, to był rozluźniający. Nie? W sobotę mecz, no to w poniedziałek już były dwa treningi. Nie? Rano po południu. W siłowy, mecz na siłowni już, było, już trzeba było trenować. W środę były jakieś tam gierki. W czwartek taktyczny trening, w piątek roz, rozruch tylko tam w, zabaw, w formie zabawy. Nie? Czy koszykówkę, czy... czy... Takie rzeczy, no to przygotowanie do meczu, w piątek na zdupowaniu oczywiście. No to raczej tak jak teraz, mówiąc wcześniej, tylko do, inne treningi Czy jak pan wchodził do zespołu, to były już takie czasy, że do starszych zawodników mówiło się perty? Czy to były jeszcze te czasy, gdy zdecydowanie mówiło się proszę pana? To był taki, dystans był taki koleżeński, ale jednak dystans? No czy powiem tak, no to w zależności do, do kogo. No, nie no, było parę zawodników, co trzeba było mówić pan. ale tam nie, nie, nawet nie było tak, że on że wymuszał, żeby mówić. Nie? Sam od siebie człowiek nie kiedy musiał tak powiedzieć. Bo później po jakimś okresie tygodnia, czy miesięcznym, jak się przyszło do drużyny, no to na ty się przechodziło i spokój. Nie? Bo dzisiaj jest taka moda, że nawet do trenerów potrafią zawodnicy mówić na ty, no, że między sobą no, to żadnego dystansu pod tym względem nie ma, natomiast. Czy to było dobre, czy złe? To nie wiem, trudno teraz powiedzieć. Znaczy no to zależy od co w drużynie jest na pewno. Nie, nie można powiedzieć jakiegoś starszego tam trenera yy, na ty. Nie? No w tej chwili to jest tak, że trenerzy są młodzi niektórzy, niektórzy jeszcze grali, wchodzą do drużyny i zgrają, yy, trenują kolegów własnych. Nie? Dlatego to tak wynika z tego. Lata 60 i 70 to złoty okres dla Zagłębia. Czterokrotne wicemistrzostwo Polski, trzy razy trzecie miejsce na końcu rozgrywek, cztery puchary. Mimo, że tak silne ekipy jak panowie Uznański, Jarosi, Gałeczka i inni nie udało się złożyć, kolejne lata też ofitowały sławy. Grał pan z Wojciechem Rudym, grał pan z Łotkiem Mazurem, z braćmi Sączkami, Markiem Bentocherem. Czy liga wtedy stała też na takim wysokim poziomie, że ciężko było się przebić? To tak jak wspomniałem wcześniej, właśnie na bardzo wysokim poziomie, znaczy wszystkie drużyny były w sumie dużo były drużyn równorzędnych, i przebicie do drużyny było ciężko. Wspominałem wcześniej, że, że, że musiałem dużo trenować, wykazać się na treningach, to trener, jak zobaczył umiejętności po pół roku, jak przyjeżdżał do Zagłębia, dopiero zadowildowałem, No to coś znaczy, a w tej chwili to jest inaczej jak drużyna. Jeśli ktoś idzie do drużyny, dwa razy kopnie piłkę, dobrze i już jest pierwszy w składzie, nie można powiedzieć. A no później mamy takie, takie, yy, y, taki poziom No poziom w sumie teraz lepszy można powiedzieć, w sensie już po tych paru latach co minęły. Nie? A jako klub ciężko było się w lidze przebić? Najgorsi rywale, których Pan wspomina, widzę w Łódź, Gornik Zabrze. Nie, nie, nie, nie. Klub, klub, jak, jako piłkarsko to dobrze stał wtedy też, w tych latach 80-tych. tam trochę walczyli, też tam o, o, o kuchary nawet. Był taki okres, jak jeszcze Hotspanic przyszedł do nas, to że tam, miałem takie Epizod, że mogliśmy starczać kucharu tylko jedne że nie udało nam się zakwalifikować. Tak, tak, tak. Trzy sezony Zagłębie w tym okresie spędziło w drugiej lidze. Udało się z tego jakoś wygrzebać. Jak pan wspomina ten czas? No, spadek to był smutny. Wiadomo, jak każdy spada to jest smutny. No, trzeba było się spiąć, wziąć się w dary, no, wzmocnić się par, par, par, paroma zawodnikami, może wzmocnić. To dużo no dobrze powiedziane, ale tam poszukać coś nowego. Jak no to, bo część nie... zawodników przy spadku odeszła. Tak, nie? tak, zgadza no, się. No, i musieliśmy walczyć. Jeden długi rok, no inaczej na trzeci rok już wziął na później jako pierwszy trener musieliśmy awansować i dyrektorzy myśleli, że no, trochę kogoś dać. Nie? ale no, wspomnę tu taki mecz akurat, bo były dwie kolejki do końca i graliśmy ze Stalą Przeszub u siebie akurat i to był taki sam przypadek w tej chwili jak teraz był z Wisłą Puławie, obecne Zagłębie. O ten mecz zależy, czy awansują, tak samo myślimy i przegrywaliśmy tutaj u siebie 2-0. Wygraliśmy go 3-2 charakternie i to by już dawało nam awans wtedy. I to jeszcze Marek, Marek Pękną zrobił karnego na 1-0, a ja zrobiłem na drugiego karnego na 2-0. Wygraliśmy ten mecz 3-2 i do niej. Mieliśmy jeszcze jeden, ostatni mierz na iglę po Dębica. To już nie miało wpływu. No a, a tutaj w tej obecnej sytuacji nie udało się, bo to była taka sama sytuacja. Nie? A tu się nie udało. Można było tak samo zrobić. No właśnie. Panie Karolu, już jako kibic obserwował Pan rozwiązanie klubu Zagłębia, jako działacz też, też jako sympatyk. Wiecznie Pana widziałem na tym stadionie w tym czasie. Początek lat 90. Drugoligowe Zagłębie zostało rozwiązane. Klub wystartował od piątej ligi. Jako były zawodnik, tak mocno związany z klubem, jak Pan to przeżył ten okres? No ja już akurat w tym roku całego tego spadało do do drugiej, do pierwszej ligi. Znaczy wtedy nie było jako Ekstra, tylko pierwsza liga, Z pierwszej ligi spadaliśmy... Znaczy no i spadaliśmy, bo ja już nie grałem, Ja odszedłem akurat w drugiej rundzie po meczu z Olimpią Poznań. No trudno wspominam to, bo zostałem odsunięty od zespołu wtedy. Ja już bym nie bał. No, no i to był taki okres no dla zespołu trudny, bo od tego czasu, od tego momentu zagłębie nie wygrało akurat ani jednego meczu i spadło właśnie z pierwszej ligi. I później był akurat ten, ten w drugiej lidze, ten, ten, te, sezon sepa, te parę meczy. Znaczy sezon, ten sezon cały, no i bo to wtedy tam ja chyba tam to był tenera, No Ale nieważne. No i też się nie udało nawet tam utrzymać w tej widze. No musieli rozwiązać klub. No. I tak później. W tej piątej lizy to, to, to grała rezerwa. Tak, z rezerwy zrobiliśmy pierwszy zespół. Tak, i z tego został zrobiony pierwszy zespół. No, to chyba pod nazwą Mosy, no, Pierwsze pół sezonu no, pod nazwą Mosy, tak, później tak, już tak, jako. Tak. No ale to e... był ciężki okres i dla kibiców, na pewno tutaj i dla byłych zawodników, tak jak nie, no i dla tych, którzy grali wtedy. Nie? Tym bardziej, że to był jeden z takich klubów, który bardzo spektakularnie upadł. Jeden z pierwszych, prawda? Tak, tak. Bo tutaj no, chodziło też o to i finanse na pewno, bo to wiadomo, że no, wtedy kompanie nie finansowały Zagłębia. Rekordowe bezrobocie tak. 25%. Tak, się i, i właśnie tu już nie była nawet finansów na nauczymywanie, czy jakieś tam na panarze dla piłkarzy, infrastrukturę, czy tam boic, czy wszystkiego i dlatego to, to tak musiało być. No, wracając do Pańskiej gry na boisku, przez 13 lat zdobył Pan 22 gole. Jak na obrońce to niezły dorobek. Jak to się stało, że trafił Pan do defensywy? Nie wiem, że grywał Pan na różnych pozycjach, a obrona jakoś bardzo Pana pociągała. Znaczy, no raczej tak, no bo ja lubiłem walczyć, raczej taki raczej walczakiem. Ptynerzy zawarzyli mnie taki charakter, że być defensywny, bo najpierw zaczynałem jako środkowy pomocnik. Później zostałem cofnięty dla za Krzyśka Tochla jako defensywnego. Krzysiek był ofensywny, ja byłem defensywny i wszystkie straty ten to ja musiałem odbierać i wszyć, bo coś jak w tej chwili Krychowiak nie był w gardzie. Wielka odpowiedzialność. Tak, tak. No i dlatego później przeszedłem już do defensywny całkowicie, albo na prawą Olbonę, albo na stoperze. Utrzymałem wzor 8,66, dawałem jakoś rady w ogóle na, na stoperze. Na, nie pamiętam, ale się śmiali niekiedy ten, że nawet kiedy wydałem główkę z Wójcickim, na prawie 2 metry. No, Ale Walecznością no, też dużo można zdziałać. Panie Karolu, czy miał Pan z jakimś napastnikiem szczególną kosę na boisku? Z kimś, z kim zawsze się tam gdzieś bardzo przepychaliście? Byliście takimi przeciwnikami na boisku? Znaczy, był taki zawodnik, był taki szybki zawodnik, był w Legii Warszawa Nowak. I prawo mało takie bardzo szybkie. Miał straszną szybkość. Nie lubiłem, nie lubiłem z motoru Lublin Iwanickiego. Jak on dał na środku pomocy, no, w miejscu mógł tak zakręcić zawodnika, a tak to raczej nawet jak jak przeciwko mnie, to tam nawet recenzje zawsze po meczu, to się nie da warię radnej, czy Kanowski, to z takim zawodnikiem raczej dołem. Przez taki ogrom czasu, 13 lat to jest dużo, jak na sportowca, przeszedł pan wielu trenerów, współpracował pan ze strajlałem, z gałeczką, myką, kostką. Ma pan jakiś, czuje pan jakiś szczególny sentyment, do któregoś z tych szkoleniowców? No bardzo, bardzo yy, szanuję wszystkich trenerów, którzy, bo zawsze się od zawsze coś nauczyło, od każdego innego. Jeszcze kopa, tak trener, no tak pan... Jerzy Kopa. Tak, Jerzy Kopa. Od każdego się coś idzie nauczyć, ale bardzo mi się podobało i bardzo profesjonalne treningi, typowo piłkarskie, to robił Andrzej Steyer. On nauczył bardzo dużo i techniki, techniki, i wytrzymałości przy tym, bo wszystko się robiło z piłką na polisku, wszystko. Nie było, że tam ciężary, jakieś podskoki, ten, ale wszystko przy piłce, czy slalomy, czy coś. To wszystko z piłką, ślizgi nawet z piłką. Takie rzeczy, także piłka musiała być na stop przy nocy. To dużo pomagało, no a tak, to każdy ten coś wnosił dobrego. Myka to spokój, wznosił no kostka, to był charakterny, to tylko kat, to był kata jak Wagner w siatkówce reprezentacji, no, to taki trener można wymieniać. Jak, w jaki sposób piłkarze spędzali w tamtym czasie czas wolny? Czy lubili razem spędzać czas, czy to jednak to było tak, że kończyła się, kończył się ten okres treningu, te godzina treningu, każdy się rozchodził w swoim kierunku? No to zależy, jakie były grupy. <śmiech> jakie miały zainteresowania Gdzie, też. Tak? mieli swoje miejsca w mieście. No. Nie, no ale zdarzało się, że jak się wychodziło z treningu, po zakończeniu treningu, w ogóle, to była nasza praca, można powiedzieć. nie, Słysza, raczej na mieście się tak, żeby nie pokazywać gdzieś tam. Niekiedy się na piwkorz poszło. No, na wszystkie trzy chyba. No, różne, różne miejsca, bo tylko tak, żeby nie za dużo, było, bo kibice później wiadomo. No. Rozboszą wszystko, ten. ten no to były takie. Ten. A tak przepachnie to do domu, do rodziny się szło. Do... Ja się z dwóch pilkarzy mieszkało w jednym bloku, no to przecież w domu sobie siedzieli, nie? z żonami dyskutowali przy tak. piwku czy przy winie. przypadki nikt nikomu nie zabraniał takich rzeczy, znaczy wiadomo tam trenerze wszyscy, także, ale z głową. A były przypadki, że na przykład po treningu latym szliście na stawiki się wykąpać? Mm, nie, ja nie byłem. <śmiech> Panie Karolu, bywa Pan na Stadionie Przykresowej na każdym meczu? Wiem, że dużo Pana jest na ale jak za gra? No na Mieleckiego jestem dużo, bo tam pracuję, w Miejskim Ośrodku Portu Rekreacji, ale na Ludowym jestem na każdym meczu, jak nie jestem akurat w pracy. Bo tak pracuję niekiedy, że muszę być w sobotę w pracy, to akurat nie jestem, ale chodzę na mecze, mam karty wejściowe, bo ja mamy takie specjalne karty w że chodzimy. I jestem na każdym meczu, jak czas pozwala. Może Pan jakoś ocenić dzisiejszą grę za Ogólnie W ogóle, w ogóle nie ocenia Pan? Obecną piłkę, można. Znaczy to można ocenić zagłębie w, w taki sposób obecne w tej pierwszej widze teraz. Mówimy oczywiście o drużynie, nie o klubie, tak? A tak, o drużynie, hmm. piłkarsko. Ja mogę ocenić piłkarsko. Ja uważam, że ten pierwszy, pierwszą grundzie mieli bardzo dobrą niż tą drugą, bo w tej drugiej to. Bo widać, że nie było takiej walki w zespole, nie było walki takiej i po prostu była taka, widoczne było taka boja przeciwnika, jak, jak przeciwnik miał piłkę, to nie atakowali za bardzo, pressingu nie było mocnego, a inne zespoły znowu siadały na nas pressingiem. jak myśmy mieli piłkę i zawsze dajemy piłkę. No, w ten sposób także tutaj zawodnicy, no, no, trochę w tej, w tej drugiej rundzie nie, nie byli na takim, na takim poziomie, jak w tej pierwszej rundzie, mi się wydaje może to miało wpływ na to, jeszcze mogę, mogę zaznaczyć, że to miało wpływ może na to, że szybko cenerzy się zmieniali do nas nie? i dlatego. No, a każdy trener ma swoją wizję, co innego mówi zawodnikom, ten to widzi tak, inny trener widzi tak. Nie? I ci zawodnicy może w tym momencie się pogubili. No właśnie, Wam po, po trzech sezonach udało się trafić, wrócić do Ekstraklasy. Może jest jakiś złoty środek, który, pan, który panu chodzi po głowie na przykład, który jest niewykorzystany na przykład w Zagłębie? Złoty, no, co, co? złoty środek, no nie Mobilizacja bardzo, jakaś, nie? Walczyć, Czyli, trenować. Jesteśmy tu już jest 11 lat, że jesteśmy w, w Ekstraklasie, nie? bo chyba w 2006 byliśmy, tak? ale to tylko ten jeden rok nie? epizodu był. tak. No, złoty środek, no to powinien być... Yy... Jeszcze jacyś parę wzmocnień do zespołu, bo dzisiaj słyszałem w radiu akurat, jadąc tutaj do studia do panu, że Fidziukiewicz do Tychów odchodzi, że siedmiu zawodników, że odchodzi, a Fidziukiewicz do Tychów, no także nie słabi z tego. to napastników się podbywamy, co strzelają ramki, to nic z tego nie będzie, chyba, że mamy w zanadrzu jakie na zakupie jakiegoś dobrego napastnika. to chyba tak będzie. Chciałem jeszcze, żeby Pan tak na koniec naszej rozmowy powiedział, co Pan Pamięta bardzo miłego z okresu Pana kariery, żeby Pan tak w kilku zdaniach powiedział, co Pana cieszyło z tej piłki, co, co Pan zapamiętał po latach? Wszystkiego nie zapamiętałem, ale co mnie cieszy cieszy mnie to, że skończyłem karierę, co zacząłem gra i w To najlepiej wspominam. Oczywiście, grę w Zabiebiu Sosnowiec, mhm. wspominam najlepiej I przy tej publiczności, co tutaj była, co ona dopingowała. 20 tysięcy ludzi na lat spędzonych tutaj to mi ludzie spotykają jeszcze w tej chwili na, na, na ulicy, czy kibice, czy teraz teraz jeszcze na stajno, to ja, no, no, ale, no, wiadomo, no to pamiętałem, jak na spotykają, czy coś. No ale wiadomo, okres pracy takiej piłkarskiej to jest dużo wyrzeczeń. No, wszystko było piękne, ładne, no ale no, dużo się harowało, dlatego teraz i problemy ze zdrowiem są z biotrem, no właśnie to Właśnie, właśnie, te pańskie dzisiejsze dolegliwości zdrowotne to efekt pracy na wojsku. Pracy na wojsku, oczywiście. Teraz na bójski. Gdyby pan dzisiaj wystartować od nowa, to dalej do, w tym kierunku, w kierunku sportu, w kierunku piłki można? Tak. Wcale więc ja, gdybym miał taką możliwość, gdybym wrócić czas, to bez powrotem. I oczywiście na pewno to zagłębia, bym przyszedł. A wyobraża to tutaj pan sobie, Tutaj najlepsze spędzam lat, lata, lata, lata piłkarskie. A wyobraża pan sobie sytuację, że ma pan teraz 10 lat ma Pan do dyspozycji takie boiska, jak teraz są orliki, boiska treningowe trawiaste, a nie, nie żużlowe. Dzisiaj to jest bajka, natomiast one stoją Dzisiaj, często puste. No to, to by było coś wspaniałego, jakby w moich latach były takie boiska, taka infrastruktura taka infrastruktura piłkarska boisk, jak w tej chwili, co młodzież ma, no to, to bym się bardzo cieszył. Byłbym wolał trenować oczywiście. W moich czasach to się trenowało. Nie wiem, panowie, ja tak chyba że na, na każdym miejscu nawet, na falcie, czy na, na betonie, czy na, na żbirze jakim, czy na pracach szkolnych w szkołach Żbiry, nie było jakichś asfaltowych, nie, na pewno, no ale to też utwardzało charakter, nie, na pewno, a teraz to rodzice raczej tam dbają, bo dzieci wolą, żeby na trawce, spokojnie, tu tego, no, to, no nie mówię, że to złe, ale na nierównym boisku szybciej idzie się nauczyć techniki niż na płaskie. Na równie, Panie tak. Karolu, życzymy zdrówka, bardzo dziękujemy za tą sympatyczną rozmowę. Mam no, nadzieję, że jeszcze się spotkamy nieraz. Tutaj. No i życzymy Panu też, żebyśmy się wspólnie cieszyli kiedyś jeszcze z sukcesów tego zagłębia. Tak, jest, życzymy tego wszystkim, i kibicom zagłębia i działaczom. No i redaktorom, też żeby mieli co komentować. <grym <grym dziękuję bardzo.